Dobry, 3 czerwca, godzina 10.20 Warty przy mikrofonie, słuchacie 314wo.pl 314wo.pl, czyli piwo.pl Dzisiaj relacja zdarzenia piwa ulubionego przez moich znajomych Weizen Weissbier. Zapraszam do y, wysłuchania. Oczywiście jak zwykle w podcaście będzie konkurs, w którym będzie można wygrać właśnie to co teraz robię. W tej chwili a, jest dzisiaj niedziela. Pod, Podałam datę, ale jest niedziela. Piwo miałem wczoraj ważyć, ale zapomniałem zrobić startera drożdżowego, dlatego przesunęło się na dzisiaj. To koniec nie no, nagrywam mikrofon taki z tych słuchaweczek do rozmawiania. Dzięki temu mam wolne ręce. Dzięki temu właśnie w tej chwili mieszam w kotle. Dążyłam rzucić już słód przeniczny, który wrzucał, wrzuciłem w temperaturze 47 stopni. I zdążyła już się skończyć przerwa, pierwsza właśnie w tych 47 stopniach samym słodem pszenicznym. Za chwilę zacier podgrzeje się do 67, już mam 64,5 i wrzucę słód pilneński. Tradycyjnie bardzo prosty zasób, słód pilneński i słód pszeniczny po połowie. Nie. Czyli u mnie po 2,5 kg. no ale yy, to piwo jest bogate jeśli chodzi o inne rzeczy, ponieważ znajduje się, znajdują się w nim ciekawe przyprawy, będą się znajdować, jeszcze się nie zajmie. Bardzo ciepło dzisiaj, według prognozy miało padać, miały być burze to wiem, może jeszcze będą, natomiast nie są żeby tutaj cokolwiek się zmieniło, jeśli chodzi o temperaturę, niezbyt to jest, niezbyt to są sprzyjające warunki do tego, żeby ważyć piwo, a właściwie nie tyle ważyć, co je fermentować, nie są to warunki sprzyjające do fermentacji, jest po prostu zbyt ciepło, dlatego będę musiał już dzisiaj zorganizować chłodzenie podczas fermentacji, co jest o tyle Znowu kłopotliwe, że coś mi się tam nie za bardzo ręce. Coś się popsuło. I ona słabo mrozi. No ale... To już trudno. Lud... Naród żąda tego piwa. Upomina się o nie. W związku z tym nie mogę narodu pozostawić bez, bez tego trunku. Yy, konkurs... Yy, w którym będzie można wygrać butelkę tego piwa. O ile się uda oczywiście. Tutaj to jest wszystko bardzo na żywym To, to piwo, a nic tego nie było, po prostu to nie za piwo, może nie. Na, ryzyko, po pierwsze ryzyko, że weźmiecie udział jest niewielkie, ponieważ do tej pory w tych konkursach rozdałem jedną butelkę y, piwa. To, że nikt nie bierze udziału, nikt po prostu tego nie słucha. A druga sprawa, to, że nie było jest też niewielki, ponieważ jeszcze mi się takie nie zdarzyło, żeby było niepijalne, nie niemożliwe do spożycia. Jeszcze parę gram. Dobra. Tym optymistycznym akcentem w kotle mam 5 kg słodu. Dwa 2,5 pszenicznego, 2,5 pszenicznego, 2,5 Zamieszam to wszystko, żeby się pozbyć grud. Zmierzę temperaturę, jeśli będzie dobra. Zamykam, zamykam kocioł. W sensie przykrywam go pokrywką. I zaraz sprawdzę, jaką przerwę Daje się, że tam będzie 61 mniejsza zaraz, to zaraz, prawda. dobra, gdyby pozbyło albo jeszcze się pozbywa temperaturę możemy już mierzyć 65 66 już mamy, trochę jeszcze rośnie ale dobrze, to jest 66 a, tylko że ja miałem 67 dobrze, to jeszcze za mało będzie, ponieważ jak to godziny... no dobra, 66,3. i 3 wypłączam ponieważ w no, temperaturze miałby 67, a biorąc pod uwagę, że ta przerwa jest, dobrze pamiętam, być godziny. No to ta temperatura jeszcze twarzy. Dobra, jest włączony. do Troszkę ponad. Mikrofon bezobsługowy ma tą wadę, że kiedy nie mam nic do powiedzenia, to i tak on jest włączony. Najczęściej to ponieważ w tej chwili nie mam wolnej ręki żeby go wyłączyć nie, nie umie, dobra o, baj, się. Dobrze, yy, yy, o, dużo, 75 minut no ale tak zrobimy, Mimo, że właśnie, to, dużo, to tak zrobię, ponieważ to piwo mi do tej pory wychodziło więc nie będę tutaj nic e, zmieniał, a tymczasem odzyskałem ręce w związku z tym mogę Mogę się rozłączyć. Parę słów dosłownie o tym co w browarze, ponieważ w browarze niewiele się dzieje. Pamiętacie ostatnią warkę. Ostatnia warka to była IP'a. Taka może nie całkiem klasyczna, bo ze sporym udziałem słodu pszenicznego. IPA już jest gotowa, już jest pita no Nie mogę powiedzieć, żeby to była najlepsza iPa, jaką piłem. Nie mogę też powiedzieć, żeby to była najlepsza iPa, jaką zrobiłem. Niemniej jednak, to, to jest, to no, piję ją bez, można powiedzieć, bez obrzydzenia, ale to byłoby zbyt surowa ocena. Piję ją dosyć chętnie, choć tak jak mówię, bywało lepiej. Wydaje mi się, że właściwie tego nawet jestem pewien, nie, nie trafiłem z chmieleniem po prostu. Do tej pory to chmielenie zawsze jakoś tak robiłem w sumie na czuja. Tutaj nawet bym powiedział, że zrobiłem nie, nie całkiem na czuja, bo podpierałem się przecież oprogramowaniem. Jednakowoż Mimo, że jestem, <śmiech>, lubię mocną goryczkę, to tutaj wydaje mi się, że przesadziłem, choć z drugiej strony ona się zmienia w czasie, ta, hmm, jakby to powiedzieć, goryczka jest zbyt ostra taka, zbyt, nie wiem, no, po prostu najlepiej mi pasuje do tego zbyt ostra. Nie taka goryczka goryczkowa, tylko taka pieprzowa wręcz. I to mi nieco psuje ten cały balans. Sądzę, że chodzi o ten chmiel, którego użyłem właśnie na goryczkę. To był chyba tomahawk. W każdym bądź razie któryś, albo Warrior, już nie pamiętam, nie chcę się w tej chwili sprawdzać, w każdym bądź razie któryś z tych chmieli ekstremalnie goryczkowych, które mają kilkanaście procent alfa kwasów. I wydaje mi się, że to przesądziło o tym, że tych chmieli, bo po prostu tego chmielu trzeba używać, tego typu chmielu trzeba używać bardzo, bardzo, bardzo rozważnie. Wręcz bym powiedział, że... Ja poszedłem w tą stronę, że uznałem, że skoro on jest tak goryczkowy, no to on będzie na goryczkę i w zasadzie, jeśli dobrze pamiętam, to tylko tego chmielu użyłem na goryczkę. A tutaj on mógł, wydaje mi się, że on lepiej by się sprawdził w takim celu wspomożenia tej goryczki, czyli dodania go. Tylko niewiele, bo on i tak jest mocno goryczkowy do jakiegoś innego chmielu, który może troszkę mniej ma goryczki, a trochę więcej walorów takich, jakby to powiedzieć, no, no po prostu mniej, mniej takiej ostrości ma. Poza tym druga sprawa, która mi się nie udała, to wydaje mi się, że, no, wydaje mi się, aromat nie jest tak powalający, jak w ajpie być powinien. To powinna być petarda cytrusowa. A jest, no, nie to żeby całkiem nie było czuć, jednak użyłem na aromat całkiem sporo tego chyba 140 gram, o ile pamiętam, w sumie razem mozaika i chyba citry, chyba tak to było po połowie. No jednak jednakże to tak, tak sobie zeszło. Nie jest to taka petarda, nie jest to taki... taki Coś takiego, jak z tego czasu moje dzieci się oszukały. Któraś z córek. Dałem im do powąchania to swoją ajpę, którąś z poprzednich i się zachwy no, zachwyciła się, ojej, jak pięknie pachnie, takie soczkowe, pod czym wzięła łyka na spróbowanie i, i no, pokręciło ją, bo to jednak była mocno, mocno goryczkowa ipa, taka jaką lubię. Także to. No oprócz tego cały czas chętnie piję sobie, popijam sobie swojego pilsa. Yy, bardzo zacny, uważam, że jest naprawdę świetny. Yy, jestem z niego dumny, no bo to w końcu pils, yy, wszyscy powtarzają, że to jest jedno z trudniejszych piw do zrobienia, a uważam, że mi się udał. I yy, kolejne piwo, które chętnie popijam, które już też się kończy. To jest y, mój stołt na drożdżach y, lagerowych. Wiem, że to sprzeczność, wiem, że to, że to. Ale takie wyszło po prostu. Takie coś wyszło. Chciałem zrobić ciemne piwo na drożdżach lagerowych. Y, zrobiłem to według y, wszelkiej sztuki robienia stołtu i wyszedł właściwie stołt. Także tak, także to tyle jeśli chodzi o, o wieści z browaru. No to do usłyszenia za chwilkę, może, może spiwam jakimś. No dobrze, godzina 11.26 przede mną jeszcze 20 minut przerwy. Cóż, muszę powiedzieć o Legii. Legia zdobyła Mistrzostwo Polski. To prawda było to dwa tygodnie temu już, ale cóż, no, rytm mojego podcastu wyznacza ważenie piwa, a nie wydarzenia w jakimś realnym świecie. Dlatego, dlatego dopiero teraz o tym. Tymczasem Otwieram sobie piwo. Właśnie tą ajpę, o której przed chwilą mówiłem. Eee, tak. Legia zdobyła Mistrzostwo Polski. Nie będę opowiadał tutaj e, o tym, w jak słabym stylu, że jakiego słabego mistrza mamy. No ładnie pachnie. fajnie. Fajnie, fajnie. Lubię, lubię zapach ajpy, bo to jest jednak ten, to jest symbol y, piwnej rewolucji. No dobrze, ale o Legii. Dlatego powiem tylko tyle, że się bardzo cieszę y, jak zwykle. Legia zdobyła piąte mistrzostwo w ciągu sześciu ostatnich lat, y, co jest osiągnięciem y, na skalę no po prostu historyczną, bo patrzyłem y, trochę w tabeli takiej w... Patrzyłem jak to wyglądało w jakichś przeszłych latach z innymi klubami, no to zdecydowanie Ach, pięknie, nie, nie chcę powiedzieć, że to jest najlepszy wynik, bo aż tak nie przywiązywałem do tego wagi, sprawdzałem, ile... sprawdzałem tak naprawdę ile tytułów zdobyto pod rzą... z rzędu, więc zbywały lata. że jakiś klub zdobywał cztery mistrzostwa z rzędu. Tutaj Legii na razie się to nie udało. Ma w tej chwili trzy. No niemniej jednak yy, są to bardzo tłuste lata na skalę historii właściwie yy, Polski. Futbolowej historii Polski. Yy. Piłkarzem sezonu został Arkadiusz Malarz, co jest też fantastyczną historią, bo to jest prawie 38-letni facet pochodzący z Mazowsza, więc nasz tutaj miejscowy ziomek trochę się tułał po różnych klubach. No i ostatni, ostatnie lata, ostatnie lata swojej kariery kończy w Legii jak sądzę w no, swoim y, ulubionym klubie, no bo jak ktoś jest w Mazowsza, to naprawdę trudno jest, żeby komuś tam innemu kibicował. Nie mówię, że to jest niemożliwe, ale y, ale to jest y, no, największe prawdopodobieństwo. Zresztą, cóż, jeśli człowiek ma na skórze wytatuowany y, klubowy herb, no to chyba nie robi tego pochopnie, tak sądzę. Więc naprawdę brawo dla Arka. Drugim moim bohaterem jest Michał Kucharczyk który jest po prostu ulubieńcem trybun i nie rozumiem tych, bo czasami czytam o nim, że wyszydzany, że jakiś tam, nie wiem, że, że, że ludzie go nie szanują. Nie wiem, którzy ludzie. Nie, nie mam pojęcia, skąd się biorą te, te opinie. On jest na Żylecie uwielbiany. To jest gość, który, no naprawdę, to, to jest uwielbiany piłkarz ostatnio zresztą ciekawa, ciekawa sprawa bo w meczu chyba z górnikiem to jakiś tam był mecz przedostatni w każdym razie któryś z ostatnich me meczy wszedł z ławki rezerwowych i staruch Piotr Staruchowicz czyli nasz gniazdowy Mówi, no nareszcie, teraz wchodzi na padzior. I słuchajcie, 30 sekund, gol, oczywiście, sylany przez Kucharczyka. Także, no, gość jest, ma szacu ogromny szacunek trybun, który naprawdę będzie, będzie... trudno mu stracić. Jest to sami gburem, jeśli chodzi o dziennikarza, ale to jest nasz kuchy king. I, i, i naprawdę oby tak dalej. No i trzecim bohaterem moim tego sezonu jest Jarosław Niezgoda. Młody napastnik, który w zeszłym sezonie grał na wypożyczeniu w Ruchu Chorzów. Mimo, że ruch spadł, no to na pewno nie przez Jarka. Jarek się zaprezentował całkiem przyzwoicie i wrócił do legi, Wrócił walczyć o skład z, no, z jak to w LEGI, z gwiazdami, można powiedzieć, na miarę naszej ligi. Tutaj wtedy był <coughs> przepraszam, Armando Sadiku, y, albańczyk, y, reprezentant Albanii, który miał tutaj no, robić ogromną karierę i nam zapewniać bramki, natomiast było z tym bardzo słabo. Jarek wygrał z nim rywalizację, wskoczył do składu i tych bramek trochę nastrzelał. Nie jest to gwiazda na miarę naszej ligi. Są od niego lepsi napastnicy, no ale liczę na to, że to młody chłopak, że może, że, że jeszcze nie powiedział ostatniego słowa i że no, że jeszcze ma przed sobą lepsze lata, ale to, co pokazał już napawa optymizmem i już jest fajne, bo no chyba strzelił najwięcej bramek w Legii, co znaczy, że no jest naszym najlepszym napastnikiem. No i chyba jeszcze jednym trzeba wspomnieć zawodniku. Sebastian Szymański. A, jeszcze co do Jarka Niezgody. Śmieszna, fajna sytuacja była po którymś meczu, a właściwie w trakcie, bo też był zmieniany, schodził przed końcem meczu i <śmiech> część trybuny wtedy zaczęła skandować takie Jarosław, Jarosław, <śmiech> bardzo bardzo to zabawne, no bo to jest <śmiech> no to wiadomo, że to są, to jest hasło z tych miesięcznic miesięcznic smoleńskich, czy innych wieców PiSu, i to było bardzo e, sympatyczne. No dobra, no i ostatni, e, ostatni zawodnik, o którym trzeba wspomnieć. E, nie chciałbym powiedzieć, że czwarty, no bo być może jest to e, przyszłość Legii, choć sądzę, że tak naprawdę to on długo w tej Legii nie zabawi. O ile go zobaczymy w ogóle jeszcze w przyszłym sezonie na, na, w naszej drużynie, to będzie sukces. Chodzi o Sebastiana Szymańskiego. Młody chłopak, dopiero co 19 lat skończył, e, chuchro takie e, 174 cm, 58 kg e, ledwie to się tam na nogach trzyma, ale jest niesamowity, no. ma taki motorek w dupie, zapieprza po tym boisku a przy czym jeszcze no, mądrze, to nie jest tak, że wszędzie go pełno a i, i, i ma, no, ma tą technikę, ma podanie, no parę bramek zapewnił Legii i z, z asyst i, i strzelił chyba za dwie. Bardzo mi się podoba gra tego, tego chłopaka, no ja mam nadzieję, że Legia jeszcze trochę z niego pożytku będzie miała. A jeśli nie, no to będzie to wkrótce jeden z najdroższych legijnych transferów z klubu, czyli, no, bo na dzisiejsze czasy te kluby zagraniczne, taki, takie chociażby jak angielskie, na resztę, jeśli chodzi o naszą ligę, to, to nie trzeba Anglików, wystarczy, wystarczy ktokolwiek, w sumie kto... Takiego Sebastiana może kupić sobie, A, weźmiemy go, zobaczymy co to z niego będzie. A jeśli będzie grał tak jak do tej pory, to będzie z niego naprawdę kawał, kawał zawodnika i radochę z niego będą mieli nie tylko kibice Legi, jeśli w ogóle Legi zostanie, ale w ogóle cała Polska, bo w reprezentacji na niego liczę. Do reprezentacji, o reprezentacji jeszcze za chwilkę, bo chciałbym jeszcze wspomnieć kilka słów o okolicznościach, w których Legia tytuł zdobyła. Mianowicie ostatni mecz, który się odbył w Poznaniu. No tak, bo właśnie trzeba przepraszam, dosłownie mm, dwa słowa o tle. Chodzi o to, że polska liga gra w systemie takim, że no jak, jak każda liga, każdy z każdym i po mecz i rewanż mając 16 drużyn oznacza to 30 meczy dla każdej drużyny w sezonie i po takim sezonie zasadniczym tabela jest dzielona na pół Górna połówka rozgrywa między sobą jeszcze mecz, każdy z każdym, w zależności od tego, które miejsce zajęła drużyna, no to tam ma, gra albo cztery, albo trzy mecze u siebie. Tak to jest rozłożone, żeby preferować tych, którzy są wyżej. Czyli na ten, kto był pierwszy, to ze swoimi bezpośrednimi rywalami, tymi najmocniejszymi teoretycznie drużynami, zagra mecz u siebie a z tymi słabszymi zagra na wyjeździe. No i górna połówka, wiadomo, gra o mistrzostwo, dolna połówka gra, gra o, o to, żeby uniknąć spadku. Punkty z pierwszej, z pierwszej części sezonu, z tego sezonu zasadniczego, nie są kasowane, nie są od tego sezonu również minionego, nie są dzielone po prostu punkty z tych kolejnych siedmiu meczy są normalnie, w normalny sposób dodane do, do urobku z całego roku. No i w tym sezonie zasadniczym kolejność była taka. Lech, Jagiellonia, Legia. Czyli Lech miał można powiedzieć w w, tym, w nomenklaturze wyścigów samochod, samochodowych miał pool position przed tym sezonem najlepsze, no, największe szanse na wygraną, ponieważ zarówno mecz z Jagiellonią, jak i z Legią, jeśli nawet nie z tymi następnymi drużynami jeszcze grali u siebie, czyli spory handicap, a koniec sezon, na koniec sezonu ta trójka jakby się odwróciła. Boguś zostaw, bo coś wywalisz. Idź stąd. i stąd. I, I, pierwsze miejsce zajęła Legia, drugie Jagiellonia, pozostała na, tym, na swojej pozycji. Ilech wpadł na trzecią pozycję, grając po prostu fatalnie, tragicznie, przegrywając, remisując. no, że nada, że nada. Kibice byli tak skurwieni, w ostatniej kolejce zapowiedzieli zarówno piłkarzom, jak i zarządowi po prostu no, że to będzie jakąś rozpierduchę na tym stadionie, zresztą słowa dotrzymali mecz z Legią zakończył się chyba w 75 czy 76 minucie wtargnięciem kibiców na boisko, wrzuceniem piretechniki, w związku z tym 2-0 które było na boisku do tej chwili dla Legii zamieniło się w 3-0 walkover. Spore kary, zarówno finansowe jak i zakazy stadionowe. Znaczy zakazy. Mecze będą rozgrywane bez publiczności. Całkiem sporo, bo tam jest chyba 3 5 meczy w lidze i 3. i 3 jeszcze w pucharze. I jeszcze jakieś w europejskich pucharach. No, generalnie spore straty, spore kary. No cóż, no, naprawdę rozumiem frustrację kibiców Lecha. To było to, co mogą być naprawdę mocno zarówno na piłkarzy, jak i na zarząd denerwowani. no to jednak trzeba powiedzieć, że że chyba, nie chyba zdecydowanie było to hmm, przegięcie, no, przerwanie hmm, nie wiem, kto słucha, a a nikt nie słucha, ten wie, że hmm, ja mam dosyć liberalne podejście do, do tego, co się dzieje na trybunach nie przeszkadzają mi Oprawy, nie, przeszkadzają, nie przeszkadza mi pirotechnika, nie przeszkadza mi zadymienie. To wszystko mi się podoba. Lubię ten klimat. Przerwany mecz z powodu zadymienia. Nie uważam, że jest tragedią. To jest dla mnie, to są dla mnie takie eventy, jak na koncercie, są bisy jakieś różne, nie wiem, może być przerwy, opóźnienia. To jest wszystko dla ludzi. Ludzie przychodzą na mecz, tak samo jak przychodzą na koncert i raczej nikt nie planuje tego w ten sposób, że mecz się skończy o 20, to super, bo o 20.10 to mam pociąg gdzieś tam albo coś. To jest po prostu rozrywka i to mi zupełnie nie przeszkadza i wiem, że to jest nielegalne, natomiast mam na ten temat swoje zdanie, że No po prostu mi to nie przeszkadza. Natomiast mam też pewną granicę tych zabaw na trybunach. Uważam, że nie wolno rzucać na boisko no, niczym, w szczególności pirotechniką oraz wchodzić na nie w trakcie meczu. Może nawet nawet nie chodzi o to wchodzenie, bo jeśli jakiś tam, nie wiem, jeden y, sprinter wejdzie i się gania z ochroną, to też to jest w gruncie rzeczy zabawne, ale no, przerwanie płotu i, i pójście na zwarcie z policją, z ochroną przez już kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu kibiców, no to już jest e, przegięcie, tak uważam. <śmiech> Także jeszcze raz gratuluję sobie, gratuluję legi, a jeszcze słowa, słów kilka o, o dekoracji Mistrza, ponieważ to uważam, że to też jest jedno z wieśniackich rozwiązań, które są pokłosiem tych strasznych rzeczy w Poznaniu. Otóż dekoracja Mistrza nie odbyła się w Poznaniu po meczu tam gdzie Legia zdobyła mistrzostwo no ze względu na to że działacze Lecha poprosili o to klasę, argumentując tym że kibice żeby nie prowokować kibiców że mogą może dojść do do pewnych zajść, do czego zresztą doszło i to jest w ogóle kuriozalne, bo to by oznaczało, że właściwie można było też poprościć ekstraklasy, żeby Legia nie wygrywała, żeby tam, bo, bo to może sprowokować kibiców. No słabe to, naprawdę słabe, wieśniackie, natomiast kibice Legii stanęli na wysokości zadania, przygotowali e, imitację medali, przygotowali imitację pucharów Pucharu, wręczyli ją y, piłkarzom. Y, to było to naprawdę mistrzostwo świata. Y, Kibice Legi to są naprawdę, naprawdę bardzo kreatywni ludzie. No, nie wszyscy oczywiście w, każdym, w każdej zbiorowości są różni ludzie, ale ci, którzy y, myślą o tych oprawach, o tych takich eventach, to, to są naprawdę fajni yy, pod tym względem kreatywni ludzie. Zresztą jedna z opraw, która się nie pojawiła na meczu, ale pojawiła się już po meczu, miała też bardzo, bardzo takie ładne, fajne hasło Mistrznie do Poznania, co też świadczy o, o tej kreatywności. No dobrze, chyba to by było tyle o o Ekstraklasie. Rozłączam się tym, tymczasem, bo już muszę zadbać o, o piwo. Jest godzina 11.55, za 5.12. Słuchacie 3.14.wo.pl Bartek przy mikrofonie. Ostatnia przerwa 20-minutowa w 72 stopniach się właśnie rozpoczęła. E, ostatnia przerwa podczas zacierania. E, muszę, muszę jeszcze wrócić na chwilkę do legi ponieważ nie wiem, czy, czy o tym mówiłem w poprzednim podcaście, a to jest e, no, równie ważna sprawa, to, jak jak Mistrzostwo Polski. Mogłem o tym mówić, ale bez względu na to i tak jest okazja, ponieważ 2 maja Legia zdobyła również Puchar Polski, zatem Legia jest w podwójnej koronie. Na meczu, na fi na meczu finałowym byłem. Legia Arka Gdynia 2-1 chyba, albo 2-0, chyba 2-1. Właściwie Arka-Legia, ponieważ to Arka była wylosowana jako gospodarz, czyli 1-2. Wspaniały, wspaniały mecz, to są najlepsze mecze świata, finał Pucharu Polski. Oczywiście jeszcze lepiej byłoby, gdyby, ten, gdyby przeciwnik był, że tak powiem, topowy, topowy kibicowsko, chociażby taki jak Lech. Bo to są zawsze starcia gigantów. Arka Gdynia, mimo że, że jest to też znany klub i... O, przy, przyniosę Ci krzesło. Gdzie będziesz chciała siedzieć? Mimo, że to też jest znany klub, to jednak nie jest to, to samo co Lech, czy chociażby, nie wiem, Wisła Kraków, czy Lech, jest. No w każdym razie, w każdym razie mimo, mimo to, to jest, są to najlepsze mecze. Kino Puch Pucharu Polski to są najlepsze mecze na świecie. Mówię to nie bez kozery, bez żadnej ironii. Oczywiście, być może są jakieś inne, lepsze na świecie, ale w każdym razie z tych, które ja znam, to finał Pucharu Polski jest najlepszy. Gdzie? Tu? Przynieść ci materacyk? Przyniosę O, kuźwa wstała do powiedzenia, mam jeszcze całkiem dużo na różne tematy to w tej chwili zakańczam gdyż będę rozmawiał z dzieckiem 12.40 za chwilę rozpocznę proces za chwilę rozpocznę proces wysładzania a po ludzku po prostu zaraz będę wysładzał muszę sobie ogarnąć gać ważelną to też a po ludzku po prostu garnek opłukać z tego co przed chwilą w nim było, czyli z zacieru tam zostały takie resztki przyklejonych ziarn do ścianek jakiś tak osad mączny muszę go tak trochę szczotką, trochę wody była pauza. Nagrało się minuta z groszami. Może i lepiej, bo za dużo dygresji było. Chciałbym polecić... Mówiłem o tym, że przeczytałem bardzo dobrą książkę, bardzo dużą cegłę, grubą. Europa. Zmagania historyka z historią, Normana Davisa. Historia Europy od początku do końca bardzo fajna, bardzo lubię tego autora. Mam w zanadrzu jeszcze dwie książki jego nieprzeczytane i na pewno je przeczytam, bo, bo czytam go po prostu od deski do deski po całości, wszystko, wszystko co, co wydaje. Książkę czytałem ze dwa albo może trzy lata, 1300 stron, Nie to w międzyczasie przerywałem ją czym innymi innymi rzeczami no ale w tej chwili tuż po, gdy ją skończyłem to w kilka dni przeczytałem sobie książkę futbolowa Rewolucja, autor Jim Kegan, Kigen, Kogen nie wiem jak to się czyta Keoghen, chyba mówię z pamięci, ale w każdym razie idę yy, zobaczyć co z wodą Dobra, to o tym Jimie Kidani, a właściwie o jego książce Stadionowa Rewolucja. Stadionowa Rewolucja to jest książka o o tym, jak kibice mogliby, czy też włączają się w niektórych przypadkach w zarządzanie klubem, a wręcz w jakieś stosunki właścicielskie. Jest to, można powiedzieć, powrót do korzeni w pewnym sensie, ponieważ tak w dawnych czasach wyglądało tworzenie klubów, po prostu się zbierało. Towarzystwo płaciło składki i spośród tego towarzystwa też pochodzili zawodnicy wręcz. Dzisiaj jest zupełnie inaczej, wiadomo jak. E, autor pisze z perspektywy Anglii, e, która jest pod względem piłkarskim bardzo, bardzo bogata. To jest najbogatsza Liga Świata, Premier League, a właściwie e, FA, czy też e, Liga Zawodowa. Najbogatsza Liga chyba Świata. Mm, ale tworzy to nie tylko nie, nie, ma to również yy, złe konsekwencje. Nie tylko to, że kluby są bogate i w związku z tym mogą, mogą zatrudniać najlepszych piłkarzy, ale również chodzi o to, że dążenie do tego wprowadza kluby. Na niebezpiecz, w niebezpieczne rejony, y, gdzie zadłużenie i, i, i po prostu dążenie do sukcesu powoduje, gdzie ja położyłem ten refraktometr. Powoduje y, patologiczne wręcz y, sytuacje kurte I, i, I wręcz docieranie klubów na skraj bankructwa bankructwa, wręcz likwidacji. A klub to nie tylko piłkarze, nie tylko właściciel, ale również historia, również lokalny. Jakiś taki związek z lokalną społecznością, gdzie przed chwilą położyłem refraktometr. Dlatego po prostu nie zgadzam się z tym, żeby kluby były przejmowane, a potem w imię pełnych praw właściciela do tego, żeby zrobić sobie cokolwiek z klubem. Można było taki klub, nie wiem, przenieść w inne miejsce, zlikwidować, pozbawić stadionu. To, to mi się nie podoba i to, tego będę bronił, że że nie jest to normalne, kiedy, kiedy tak się dzieje. Choć święte prawo własności jak najbardziej obowiązuje, ale nie uważam, żeby wszystko mo można było wycenić. O, tu jest wycenić i poddać takiej ocenie właśnie poprzez wartość pieniężną. Są rzeczy niezbywalne takie jak Honor, Tradycja. OK. 12 briksów. I to już się będzie gotować. To jest bardzo dobry wynik, ponieważ to oznacza, że będziemy mieli około po po, po, po. Po odparowaniu będzie około 12,5 Belgie, Tak szacuję. Czyli tyle, ile, ile, ile ma być. No. <śmiech> Dobra. Kończmy ten <śmiech> słaby słabe wejście, które będzie musiało być mocno, mocno wycięte. A propos ukulturniania się i książek. Dobra, stop, stop. Godzina 13:25. Zostało już z samego warzenia piwa tylko gotowanie. Woda w kotle ma już ponad 90 stopni, więc za chwilę zacznie się wrzenie w tej chwili już tylko o piwie e, nie wiem czy mój podcast to bardziej o legi przy piwie czy o piwie przy legi tymczasem ja otwieram drugą butelkę tym razem to jest warka 24 czyli ten stołt na lagerowych drożdżach Piękna beżowa piana, czarny. No może taki kolor mocno takiej no, ciemnej Coca-Coli. No nawet nalałem to do takiej y, szklanki IPA Glass. Nawet w tej dolnej części y, widać, że piwo jest całkiem... Y, Przejrzyste, tak, myślę, że to bardziej, no nieco ciemniejsze od Coca-Coli. Nie, no nieco, może, może dużo ciemniejsze od Coca-Coli, ale pięknie, pięknie, pięknie przezroczyste, przejrzyste w sensie czyste. Tak jak to właśnie z lagery wychodzą. Ładnie pachnie, palonymi słodami i tak też. I tak też smakuje. Przede wszystkim palone słody. Czekolada, kawa. Bardzo dobra, bardzo lubię to piwo. A o dzisiejszym piwie, podsumowując troszkę, jak wyglądało zacieranie. To jest piwo, które robi już nie pierwszy raz. W związku z tym, ono ponieważ ono wychodzi, jest dobre, więc tutaj nic nie modyfikuję. 20 minut, 25 minut przerwy w 46 stopniach, gdzie mam tylko słód pszeniczny, 2,5 kg. Podgrzewam do 67. Tutaj 75 minut. Podejrzewam, że mogłoby być mniej, ale tyle robię. Dosypuję 2,5 kg słodu pilzańskiego. Po czym i, i w tym 75 Czyli 75 minut przerwy już cały słód leży. Potem podgrzewam do 72 jeszcze, przerwa 20 minut. Myślę, że też to jest już przerost formy nad treścią, ale ponieważ piwo wychodzi, to robię to. I wygrzewam, wygrzewam do 78 i e, wysładzanie. E, to, co w tym piwie jest charakterystyczne, e, to to, że użyję chmielu niemieckiego, małogoryczkowego, nie pamiętam w tej chwili jakiego jeszcze, bo, bo mam go schowanego w zamrażalniku, kupowałem go, nie wiem, parę tygodni temu, więc nie, nie, nie pamiętam co, ale to jeszcze powiem. Więc on będzie małogoryczkowy, w związku z tym to jest chyba moje najbardziej zbalansowane piwo, takie najbardziej ludzkie, ono jest po prostu Łatwo przyswajalne, ale jednocześnie bardzo dużo się w nim dzieje, ponieważ oprócz tego chmielu y, dorzucam tam y, niezmieloną, ale taką potłuczoną kolendrę indyjską. Tego niewiele, około 7-8 gram. Y, skórkę pomarańcze suszoną, y, skórkę cytryny, skórkę grejfruta, skórkę gorzkiej pomarańczy. I zawsze to mam problem, żeby to powiedzieć jej nazwę. Curacao albo so. No. W związku z tym piwo wychodzi takie bardzo rześkie, bardzo cytrusowe. I mam nadzieję, że ono tym razem też się uda. A przypominam, że można wygrać butelkę w konkursie, którego do tego konkursu reguły reguł jeszcze nie podałam, ale proszę cierpliwie słuchać i męczyć się. Jeśli ktoś chce wygrać, to, to w którymś momencie po prostu powiem, jakie są reguły, ale nie wiadomo, czy to będzie na końcu, czy to może już się stało. Nie, już się nie stało. To mogę Wam powiedzieć, że jeszcze się nie stało. I to będzie to. I w ten sposób to piwo powstaje. Potem ups, wypadły migdały z kieszeni. Potem piwo fermentuje. No niestety będę musiał tutaj już y, stosować chłodzenie. Y, będę się starał w jak najniższej temperaturze, ale de facto będzie to oznaczało około 20 stopni, jak sądzę. Y, będzie fermentowane drożdżami FM41, firma Fer Fermentum Mobile FM41 y, gwoździe i banany. Na koniec ono bardziej daje taki profil aromatyczny bananów, goździków nie bardzo, szczerze mówiąc, a powinno, ale banany bardzo. Nie jest to moje ulubione piwo, ale w gruncie rzeczy niewiele mam okazji go pić, bo ponieważ jak je zrobię, to, to ono się rozchodzi bardzo szybko wśród znajomych i rodziny, bo z bo kolei jest ulubionym piwem ludzkości. Brzeczka już prawie brze. Jeszcze chwila i zaczniemy odmierzać 70 minut. Gotowania. No. Yy, no i dobra. I to tyle. Teraz czas wolny dla mnie. Coś może poczytam sobie. Mamy godzinę 13.45. Wsypałem pierwszą dawkę chmielu. Jeszcze 60 minut gotowania. Yy, ten chmiel to jest... Yy, palcelek. Zawartość alfa kwasów jedynie 4,7% to jest bardzo niska, niska goryczka. W związku z tym no, tak jak mówiłem to piwo nie będzie gorzkie. Mimo że dodałem tego chmielu 25 gram. Jeszcze 25 gram pójdzie, ale tak na 15 minut przed końcem gotowania wcześniej robiłem na, też chmieliłem w dwóch dawkach 60 minut i 15 i 30 minut w tej chwili przesunę to 30 minutowe ten, to chmielenie z 30 minut na 15 minut przed końcem ostatnio przeczytałem taki artykuł właśnie o tym żeby właśnie chwalący prostotę ważenia piwa żeby nie przedobrzyć, że te wszystkie tam różne chmielenia między 60 minutą a zerową minutą to tak mniej są istotne. I rzeczywiście tak jak się zastanowiłem to, to 30 minut to to jest ani tak na goryczkę właściwie, ani na, na smak, ani na, na aromat. W związku z tym przesunę to trochę bardziej w stronę, w stronę aromatu. Tak, także czekamy w tej chwili, następne działanie będzie, mm, już sprawdzam. Hm, dopiero za pół godziny, za pół godziny pójdzie dużo składników, bo pójdzie chmiel, pójdą wszystkie te y, skórki i kolendra wszystko za jednym razem pójdzie na 15 minut przed końcem gotowania czyli o godzinie 14.15 o 14.15 tak no dobra to do usłyszenia godzina 14.35 właśnie wrzuciłem do kotła drugą dawkę chmielu, przypominam, Spalt Select, yy, Select 4,7% kwas, kwasów więc, więc bardzo mało goryczkowy. Do tego 7 gram kolendry indyjskiej, 10 gram yy, suszonej skórki pomarańczy, kurakao, już nie będzie taka nazwa, chyba, że się dowiem, że jest inaczej i w różnej, różnej proporcji, mieszanka, yy, mieszanka różnych skórek tradycyjnych, tradycyjnych takich zwykłych pomarańczy, grejkrutów i, i cytryny. Około 100 gram tego yy, specyfiku. Wszystko pięknie pachnie. Jeszcze Około 15 minut gotowania. Wszystko pięknie pachnie e... po zamieszaniu w kociołku, kiedy te... Ojejku, to jest poezja. Ech. Te skórki pływają po wierzchu, wszystkie. Pięknie. Jeszcze około 15 minut gotowania. Pójdę w tej chwili po chłodnicę, żeby ją za chwilę już zanurzyć w tym, w tym wspaniałym wywarze. Za chwilę, za chwilę będę gotowy do tego. Znaczy ja gotowy już jestem, za chwilę za chwilę to zrobię. Przepraszam. Ważenie piwa, piwa dobiega końca. Sprawdzam po raz ostatni, czy na pewno niczego, o niczym nie zapomniałem. Bo niestety, niestety, niestety. No. Obiecałem sobie, że będę ważył piwo, wspomagał się tym, brutargetem, czyli takim programem komputerowym, który wspomaga ważenie piwa. Różne tam można wyczytać właśnie parametry, ułożyć recepturę i, i, i mieć pewne wyobrażenie o tym, jak piwo będzie wyglądało, zanim, zanim się je uważa. No ale zabrakło mi czasu, motywacji, jakoś, żeby, żeby tą recepturę wprowadzić i i tego nie zrobiłem, ale, ale być może jeszcze to zrobię. Być może jeszcze to zrobię, ponieważ, ponieważ yy, korzyści wprowadzenia takiego takiego jakby dziennika, czy też w ogóle systematyzowania tego właśnie przy pomocy tego programu yy, są, no uważam, znaczące, ponieważ tam Im więcej danych, tym większa pewność tego, że te receptury są, że moja ważelnia, to, co, to sprzęt, którym dysponuję, sprzęt, który, który służy mi do ważenia, yy, osiąga dokładnie takie parametry, jakie tam są. No, yy, ok, dla tych, co nie ważą, to, to może mniej ciekawa, ciekawe zagadnienie. <śmiech> Także, tak jak mówię, ważenie już, już dobiega do końca, około 10 minut jeszcze, yy, jeszcze samego gotowania yy, yy, i zostanie chłodzenie i jak się chłodzenie uda, niestety w tej temperaturze może to być nie tyle niemożliwe, to po prostu wymagające czasu szerszenia widzę. No, to po tym chłodzeniu zadam drożdże, starter od wczoraj, od rana. Rano go nastawiłem, na pewno pracuje, ponieważ dużo nim bełtałem, dużo mieszałem. Na 100% ten starter wystartował, ładnie już bulgocze. A. Termentora sobie nie odkaziłem, ale to jeszcze będę miał czas. Zaraz to zrobię. Fermentor jest czysty, ale nieodkażony, yy, to znaczy nieodkażony. Wystarczy, że go yy, tylko oksy przemyje, ponieważ, ponieważ generalnie on odkażony jest. Co jeszcze będę potrzebował? Rano rano wrzuciłem kilka akcesoriów do bardziej żerących substancji. Między innymi wężyk, który za chwilę będzie mi potrzebny, więc go za chwilę stamtąd wyciągnę, żeby, żeby go opłukać. Chodzi o... M a h -oh. No dobra, to właściwie tyle. O, konkurs. Konkurs, oczywiście chodzi o komentarz, komentarz komentarz albo na blogu, albo na Facebooku. O Właśnie, jak zwykle, znaczy jak zwykle, już raz taki konkurs był, yy, oczywiście ponieważ, ponieważ nikt mnie nie słucha, no to ten, ten konkurs nie został rozstrzygnięty. Do wygrania są dwie butelki, jedna butelka dla, yy, dla Ciebie, dlatego jeśli skomentujesz, coś piszesz, yy, najchętniej pozytywnego, ale nie jest to warunkiem a druga butelka dla osoby, która na Facebooku pod tym wpisem oznaczy Ciebie i wpisze, że to ty ją namówiłeś, to musi być nowa osoba, która jeszcze nie, jeszcze, która jeszcze nie jest w żaden sposób zaangażowana w żaden śledzenie mnie na Facebooku czy też na, na blogu. Przepraszam, ale mm, trudno jest y, jednocześnie robić dwie rzeczy na raz. Na przykład myśleć i... Dobra. Jeszcze raz. Warunki konkursu. Do wygrania są dwa piwa. Jedno piwo do wygrania jest dla osoby, która napiszę coś na Facebooku Do chwili y, ok na Facebooku albo na skomentuję ten spis y, związany z podcastem na Facebooku lub na, na stronie bloga y, do chwili kiedy to piwo będzie y, gotowe ja a tylko to musi być coś co nie kto pierwszy ten lepszy że wystarczy kropka że pierwszy czy coś Konkurs zamykany jest w chwili, kiedy piwo będzie gotowe i wtedy wybieram najlepszy moim zdaniem wpis i ten wpis zostanie nagrodzony piwem. Drugi, drugi, Druga butelka jest dla nowej osoby, która tylko nowej która polubi, doda komentarz na, na Facebooku, powiedzmy, niech będzie. Albo na blogu, wszystko jedno. No i taka osoba nowa musi napisać, skąd się dowiedziała, skąd przyszła, w jaki sposób trafiła na, na to, że właśnie przeczytała czy też wysłuchała tego podcastu wysłuchała, bo w zasadzie podcast się kończy i tylko tutaj ogłaszam ogłaszam warunki koniec ważenia, znaczy koniec gotowania zakręciłem gaz o, tak, zakręciłem gaz, a nie włożyłem nie włożyłem chłodnicy, ale to nic, ponieważ jeszcze wszystko jest gorące więc w tej chwili wkładam chłodnicę do wrzątku. O. No i za chwilę uruchamiam chłodzenie. Tak. Dobra, żegnamy się, bo piwo jest już uważone za, chwile, za chwilę. No może nie za taką chwilę, ponieważ jest gorąco w związku z tym Yy, musi ostygnąć, yy, na pewno będzie to trwało yy, całkiem nie, nie krótko, ale zostało już tylko dodanie drożdży do, do schłodzonej brzeczki, więc w tej chwili uruchamiam chłodzenie, potem jeszcze sprzątanie jakieś. No cóż, do usłyszenia, do przy następnym ważeniu. Nie wiem czego, mam kilka w zanadżu różnych pomysłów, co bym chciał spróbować, co bym chciał spróbować uważyć, co bym chciał sobie uważyć, a jednocześnie kilka też pomysłów na to, co bym chciał wznowić, ponieważ mi już się skończyło. No cóż, ważę mniej niż niż bym chciał. Niestety, no warunki czasowe nie pozwalają na więcej. Ważę mniej, niż bym chciał, waży też, ale z drugiej strony też gdybym miał mieć, gdybym ważył więcej, nie mógłbym i tak nie, nie mogę wypić wszystkiego co co uważę. W tej chwili mam 8 ponad 10 skrzynek skrzynek piwa, więc sami rozumiecie. No cóż z jednej strony chciałbym ważyć więcej piwa, a z drugiej strony jest to, to co waży, jest nie do wypicia. W sensie ilościowym. Także do usłyszenia następnym razem. Prawdopodobnie za około 3 tygodnie, ponieważ drożdże, których użyję do tego piwa są nie tanie, więc chciałbym wykorzystać gęstwę z tych drożdży. Jeszcze raz, być może uważę to samo piwo, zobaczę jak Ponieważ, ponieważ wiem, że to piwo się rozejdzie i wiem, że, że po prostu go nie będę miał. Z drugiej strony, zwykle robiłem w ten sposób, że, że robiłem piwo właśnie takiego wajcena, a drugie piwo, które robiłem na gęstwie, to był już wajcen taki amerykański, czyli bardziej pochmielony po amerykańsku, amerykańskimi aromatycznymi chmielami. Jeszcze nie wiem, co zrobię, czy powtórzę dokładnie to samo, czy czy amerykańskiego. Za około 3 tygodnie, bo za około 3 tygodnie skończy się fermentacja tego piwa. Na no spokojnie, ponieważ ja nic tam nie pośpieszam, nic nie. No. Do usłyszenia, cześć.